W 1329 roku z kolei król Polski najechał zajętą przez zakon ziemię chełmińską. Nastąpiło to w okresie wyprawy krzyżowej na Żmuć i było obliczone jako pomoc zagrożonemu sojusznikowi. Jednak już w 1330 roku doszło do nieporozumień. Pod wpływem zięcia króla węgierskiego przeciwnego przymierzu z poganami Łokietek zrezygnował ze współdziałania z Giedyminem i musiał mu z tego powodu wypłacić odszkodowanie. A gdy podobna sytuacja powtórzyła się w następnym roku, sojusznicy litewscy zaczęli grabić ziemie polskie, paląc m.in. trzy klasztory. Później stosunki układały się różnie, niekiedy nawet bardzo wrogo. Ważniejszym jednak następstwem zawartego małżeństwa był efekt psychologiczny. Po raz pierwszy między chrześcijańską Polską a pogańską Litwą nastąpiło duże, choć przejściowe zbliżenie. Nawiązywanie do tego wydarzenia ułatwiło potem ślub Jadwigi z Jagiełą i wszystkie dalsze wypadki, które doprowadziły do zjednoczenia obu narodów. Jeszcze w 250 lat później, w przeddzień Unii Lubelskiej, mówiąc o konieczności trwałego związku Polski i Litwy, powoływano się na dawną tradycję. Najpierw przyjaźń były i konfederacja przodków naszych za króla Łokietka i Gedymina. O pożyciu królewiczostwa wiadomo niewiele. Wydaje się, że pomimo pewnych zgrzytów i zdrad małżonka było ono poprawne. Długoż chwali Giedyminówne jako kobietę uczciwą z mężem zgodnie żyjącą. Anna zasłynęła z miłosierdzia, z siły fizycznej i z chęci do zabaw, pląsów i jazdy konnej. Podobno gdziekolwiek się udawała towarzyszyli jej grajkowie i śpiewacy, co gorszyło rozmiłowaną w ascezie, bogobojną królową Jadwigę. Zdaje się, że w ogóle stosunki między teściową i synową układały się źle. Królewiczowa nie miała jednak żadnych ambicji politycznych. Gdzieś po roku 1326 Aldona urodziła córkę Elżbietę. Prawdopodobnie często, a może przez jakiś czas, nawet stale przebywała w Poznaniu, gdyż w wyniku postanowień wiecu w Chęcinach Kazimierz, wbrew oporom starosty Wincentego z Szamotu, został namiestnikiem Wielkopolski. Nie wiadomo, gdzie mieszkała, gdy mąż brał udział w wyprawach wojennych i co robiła w czasie ciężkiej choroby Kazimierza, kiedy był on pielęgnowany przez matkę. W tym okresie wydarzyła się głośna tragedia. Pod koniec 1329 roku Kulewicz udał się na Węgry do siostry i szwagra. Rodzeństwo zawsze bardzo się kochało, a było to chyba ich pierwsze spotkanie od czasu, gdy przed dziewięciu laty Elżbieta opuściła Polskę. Poza tym wspaniały i rozbawiony dwór węgierski musiał imponować i zachwycać wrażliwego na wdzięki niewieście młodego człowieka. Kazimierzowi spodobała się tam dworka królowej Klara Zach. Siostra ułatwiła im zbliżenie. Według Długosza odbyło się to następująco. Uwodziciel udał chorego, a Elżbieta w otoczeniu panien odwiedziła go w jego komnacie. Tam najpierw zwolniła inne dworki, z wyjątkiem Klary, a później wyszła sama, pozostawiając zakochanych tet a tet. Po powrocie Kulewicza do kraju wybuchł na Węgrzech skandal, bo Klara, pochodząca z możnej rodziny, była w ciąży. Jej ojciec, Felicjan, rozwścieczony, wdarł się 17 kwietnia 1330 roku na zamek i rzucając się z mieczem na Karola Roberta, lekko go zranił oraz odrąbał cztery palce Elżbiecie, pragnącej osłonić małżonka. Zagrożeni byli także królewicze, których zdołano jednak uratować. Dworzanie z trudem zabili napastnika. Zemsta Andegawenów była straszna. Skierowano ją na cały ród Zachów. Poćwiartowane zwłoki Felicjana rozesłano po wszystkich większych miastach, a jego odrąbaną głowę zatknięto na zamku. Klarze ucięto nos, wargi i ręce i obłożono półżywą, każąc krzyczeć, niech się tak stanie każdemu, kto podniesie rękę na króla. Zamęczono siostrę Klary i jej męża, rozerwano końmi jedynego brata, a ciało jego rzucono psom na pożarcie. Wszystkich krewnych męskich do trzeciego stopnia ścięto, dalszych oddano w niewolę, a powinowatych wygnano z kraju. Podobno część z nich została gościnnie przyjęta w Polsce. Nic nie wiadomo, jak na to wydarzenie reagowała Aldona. Niemniej wielu autorów jest zdania, że zamach Zacha nie był wynikiem romansu Kazimierza z jego córką. Tak ten problem ujmuje m.in. Jan Dąbrowski, choć ostatnio Jerzy Wyrozumski, również sceptycznie podchodząc do przekazu Długosza, sądzi jednak o romansie, że być może sprawa nie była od A do Z zmyślona. Wkrótce w życiu Giedyminówny zaszedł zasadniczy przełom. 2 marca 1333 roku zmarł Władysław Łokietek i Kazimierz został królem Polski. Nowe panowanie rozpoczęło się w niepomyślnej sytuacji międzynarodowej, a w dodatku Luksemburgowie nadal rościli pretensje do korony polskiej. W związku z tym Karol Robert radził, aby młody władca jak najwcześniej się koronował. Tymczasem nastąpiła niespodziewana komplikacja. Wdowa po łukietku Jadwiga sprzeciwiała się koronacji synowej, motywując to tym, że dopóki ona żyje, Polska ma królową i innej mieć nie może. Kazimierzowi udało się jednak pokonać opory matki. Koronacja obojga małżonków odbyła się uroczyście w Krakowie 25 kwietnia 1333 roku. Dokonał jej arcybiskup gnieźnieński w asyście prawie wszystkich polskich biskupów tymi samymi insygniami, które sporządzono przed 13 laty dla Łokietka i Jadwigi. Jako goście przybyli udzielni książęta piastowscy Złęczycy, Sieradza i Kujaw, wielki mistrz zakonu Luter, Książę Brun-Szwicki, posłowie Andegawenów węgierskich oraz nuncjusz papieski Piotr z Alverni. Odbycie koronacji potwierdziło status Polski jako królestwa oraz przyczyniło się do ugruntowania narodowych form tej uroczystości. Anna jako królowa nadal w pewnym stopniu pozostawała w cieniu, nie będąc jednak ostentacyjnie zaniedbywana przez małżonka. Jadwiga wkrótce udała się do Sącza, ale to niewiele poprawiło sytuację synowej. Na pewno niekorzystnie na pozycję nowej monarchii nie wpływał fakt, że nie dała krajowi następcy tronu. Natomiast druga córka, Kunegunda, przyszła na świat przed 25 maja 1335 roku. Nic nie wiadomo o stosunkach kulowej z mężem, ale nie zachowały się dane, żeby przeżywał on w tym okresie jakieś głośne romanse. Prawdopodobnie Kazimierz miał jednak różne przygody i być może to one ściągnęły nań potępienie ze strony kościoła. W każdym razie biskup krakowski Grot przerwał nabożeństwo, gdy w roku 1338 król wszedł do katedry. Niemniej przyczyny tych tarć mogły mieć też zupełnie inny charakter, bo wkrótce potem biskup napadł na zamek i uwolnił kogoś podlegającego kościelnej jurysdykcji, kogo jednak uwięził monarcha. Kazimierz był wówczas nieobecny w Krakowie, a na Wawelu przebywała tylko Anna z nieletnimi córkami. Następujące fakty mogą świadczyć o pozycji królowej. Kazimierz wkrótce po wstąpieniu na tron, przyznając żupy wielickie grupie kupców, podał jako jedną z dwóch przyczyn darowizny wstawiennictwo i prośby pani Anny tegoż królestwa królowej. Analogicznych nadań łokietka powołujących się na wolę jego żony było znacznie więcej. Podobnie Kościół przyznał giedyminównie tylko część tych przywilejów, jakie posiadała jej teściowa. Obie miały więc prawo uczestniczyć we mszy w czasie interdyktów, choć przy zamkniętych drzwiach i bez bicia dzwonów, i odwiedzać klasztory, ale Anna nie mogła w nich ani spożywać posiłków, ani nocować, na co swego czasu dozwolono Jadwidze. Tak więc Nowa Kulowa nie miała tak mocnej pozycji, jak jej poprzedniczka. Starszą córkę Anny od najwcześniejszego dzieciństwa swatano z członkami rodziny potężnych sąsiadów. W wydarzeniach tych rola królowej prawdopodobnie była niewielka, jednak musiały ją one żywo interesować. 16 maja 1335 roku we Frankfurcie nad Odrą posłowie polscy podpisali umowę małżeńską Elżbiety z trzecim synem cesarza Ludwika Bawarskiego. Narzeczony nosił to samo imię, co jego ojciec, a nazywany był Rzymskim, gdyż urodził się w Wiecznym Mieście. Zaręczyny te o ostrzu antyluksemburskim były wyrazem odwrócenia przymierzy i zerwania Polski z obozem papieskim. Wkrótce jednak Kazimierz porozumiał się z Pragą, rezygnując z praw do Śląska za cenę zrzeczenia się przez wrogiego sobie króla Jana, roszczeń do korony polskiej. W rezultacie zerwano zaręczyny z Ludwikiem i podpisano umowę małżeńską z pięcioletnim synem księcia Dolnej Bawarii, wnukiem monarchy czeskiego. Jednak kolejna zmiana Aliansu doprowadziła do unieważnienia porozumień z Luksemburgami, i do ponownych zaręczyn 15 listopada 1338 roku z pierwszym narzeczonym. W Żadnym wydanym akcie nie przewidywano dla córek Aldony lub ich potomstwa dziedzicznych praw do tronu polskiego. Co więcej, Kazimierz zaczął prowadzić rozmowy z Andegawynami o wyznaczeniu następcą tronu swego siostrzeńca Ludwika, syna królowej Elżbiety. Ponieważ król nie ukończył jeszcze wówczas 30 lat i mógł wielokrotnie zostać ojcem, to wydaje się, że pertraktacje te nie miały poważnego znaczenia. Nic nie wiadomo, jakie były kontakty królowej z jej długowiecznym ojcem Giedyminem, który przeżył córkę, ani z braćmi Olgierdem i Kiejstutem, czy z siostrami, małżonkami władców nie tylko Moskiewskiego i Twerskiego, ale nawet Płockiego i Halickiego. W tym ostatnim wypadku stosunki rodzinne mogły jednak wywrzeć wpływ na dzieje Polski. Po wymarciu miejscowych Rurykowiczów... Włokietę osadził w haliczu ich siostrzeńca, swego kuzyna, piasta mazowieckiego Bolesława, który przeszedł na prawosławie i przyjął imię dziada po kondzieli Jerzego. Oburzony zmianą wiary, papież gromił z tego powodu i samego odszczepieńca, i jego krakowskiego protektora. Jerzy wkrótce poślubił siostrę Aldony Eufemię. W polityce zagranicznej książę Halicki przez wiele lat trzymał się tradycyjnego w zachodniej Rusi, a skierowanego przeciw Polsce sojuszu z zakonem krzyżackim. Jednak później zagrożony przez spiskujących z Tatarami własnych bojarów postanowił oprzeć się na szwagrze żony i w 1338 roku prawdopodobnie uczynił Kazimierza swym spadkobiercą, choć miał rodzonych braci. Być może, że w tym zbliżeniu jakąś rolę odegrały stosunki pomiędzy siostrami. Wkrótce, rok 1340, Jerzy został otruty, a w dwa lata później bojarzy utopili jego żonę w Przerębli na Wiśle. Kazimierz wcielił wówczas do Polski księstwo halickie wraz z Lwowem. W tym okresie Anna Gedyminówna już nie żyła. Zmarła 26 maja 1339 roku, przy czym kroniki podają, że zgon jej był nieoczekiwany, nagły i gwałtowny. Pochowano ją po odprawieniu należytych uroczystości w katedrze krakowskiej, długoż. Była pierwszą monarchinią, której zwłoki spoczęły w tej świątyni. Osierociła dwie córki. Wkrótce po śmierci małżonki Kazimierz zaczął się starać o rękę Małgorzaty Luksemburg. Ta jednak brzydziła się królem, który miał przedtem żonę pogankę i wzbraniała się zająć jej miejsce. Adelaida Heska, druga żona Kazimierza Wielkiego w 1324 roku urodziła się w Hesji córka Henryka, nazywanego Żelaznym, der Eiserne, której na cześć babki z domu hrabianki von Ravensberg nadano imię Adelaity. Władcą tego kraju był w tym czasie jej dziadek po mieczu, pięćdziesięcioletni Landgraf Otto. Długoż pisał później o niej czasami jako o Jadwidze, co jednak powszechnie uważa się za omyłkę popełnioną przez wielkiego kronikarza. Współrządcą Ottona był jego najstarszy syn Henryk, który w 1325 roku miał około 25 lat. Poślubił on Elżbietę pochodzącą z dynastii Wettinów, córkę Fryderyka I Dzielnego, Palatyna Saskiego, Margrabiego Miśni i Landgrafa Turyngii. Stosunki pomiędzy rodzicami Adelaidy prawdopodobnie nigdy nie układały się dobrze. Mieli jednak pięcioro dzieci, syna Ottona i cztery córki, z których przyszła królowa Polski, była zapewne najstarsza. W 1328 roku zmarł dziadek Adelaidy i Henryk Żelazny został landgrafem Turyngii. Swym dwóm najmłodszym braciom przyznał niewielkie nadziały, natomiast trzeci, od to jako arcybiskup Magdeburga, należał do bogatszych władców cesarstwa. Der Eiserne wraz z władzą odziedziczył po ojcu także konflikty z arcybiskupem Moguncji. Udało mu się jednak na razie zawrzeć z nim pokój. Niemniej Dzieciństwo Delaydy upływało wśród wojen Henryka, toczonych niekiedy z bardzo drobnymi władcami. Nieudane małżeństwo rodziców przyszłej królowej Polski zakończyło się kompletnym fiaskiem. Podobno Landgraf stale zdradzał swą żonę, ale w pewnym okresie to on właśnie oskarżył ją o wiarołomstwo. W wyniku powstałych konfliktów Elżbieta, pozostawiając dzieci, uciekła do swojej matki przebywającej w Gotha. W 1340 roku Żelazny otrzymał rozwód. Adelaida miała wówczas około 17 lat. Wszystko wskazuje na to, że ojciec kochał swą córkę i cieszył się jej zaufaniem, natomiast matka od chwili swego wyjazdu nie odgrywała już żadnej roli w jej życiu. Należy podkreślić, że pomimo rozejścia się z Elżbietą, Żelazny utrzymywał dobre stosunki z jej bratem i szwagrowie często razem występowali przeciwko wspólnym wrogom. Prawdopodobnie w życiu przyszłej królowej Polski... Radosnymi wydarzeniami były wesela w najbliższej rodzinie, podczas których odbywały się turnieje, uczty i pląsy. W 1338 roku kilkunastoletni Otto poślubił hrabiankę kliwijską, a wkrótce potem siostra Elżbieta wyszła za Ernesta, księcia Braunschweig-Göttingen. Poza tym młodszy brat ojca także użenił się w październiku 1340 roku. W tym czasie Adelaida skończyła 18 lat i teraz ona powinna była wstąpić w związki małżeńskie. Nikt nie spodziewał się, że wydanie hrabianki za mąż ułatwi nowy konflikt z Moguncją. Przygotowując się do wojny, Hendyk zawarł przymierze ze szwagrem turyńskim oraz z Ruprechtem Palatynem Renu. Ich przeciwnika popierał natomiast cesarz Ludwik Wittelsbach. To ostatnie nadało lokalnym działaniom wojennym dużo szersze znaczenie. Zażartymi wrogami cesarza byli bowiem papież oraz Jan Luksemburg, król czeski. Dlatego też pierwszy z nich wyklął i Wittelsbacha i sprzymierzonego z nim arcybiskupa Moguncji, a drugi stał się sojusznikiem landgrafa Henryka Heskiego. Nieco wcześniej, w dalekim Krakowie, 26 maja 1339 roku, zmarła Anna, pierwsza małżonka króla Kazimierza. Wielki monarcha zajęty był wówczas przyłączaniem do Polski Rusi Halickiej, w związku z czym szukał porozumienia z tradycyjnym wrogiem dynastią luksemburską. W tym celu postanowił prosić Jana o rękę córki Małgorzaty, niedawno owdowiałej po księciu bawarskim. Oferta została przyjęta i w czerwcu 1341 roku Kazimierz przybył na swój ślub do Pragi, gdzie z miejsca zakochał się narzeczonej. Ona natomiast darzyła go wzgardą. Nie miało to jednak większego znaczenia, gdyż księżna wkrótce zachorowała i dość nieoczekiwanie zmarła 11 lipca na trzy dni przed planowanym weselem. 13 odbył się jej pogrzeb i tegoż dnia Kazimierz zawarł ścisłe przymierze z Luksemburgiem, określając siebie synem króla Jana, a bratem jego następcy, młodego margrabiego Karola. Luksemburgowie mieli mu też wyszukać przyszłą żonę, a ich wybór padł na Adelaidę jako córkę sprzymierzeńca w walkach z cesarzem. Następnie wydarzenia potoczyły się szybko. Jak podaje długoż po przybyciu polskich dziełosłębów do Hesji, Henryk był... Nadzieją na powinowactwo z tak wielkim królem dziwnie ucieszony. Dodatkowym powodem zadowolenia mógł być fakt, że Kazimierz zgodził się na bardzo niewielki posag wynoszący zaledwie 2000 kop groszy praskich. Dla porównania należy podać, że w dwa lata później król Polski swej córce z pierwszego małżeństwa wyznaczył sumę 10 razy większą. Pertraktacje toczyły się prawdopodobnie pomiędzy Hesią a Pragą, gdyż narzeczony przebywał tam jeszcze w sierpniu. Ślub z córką landgraf'a miał się odbyć bardzo okazale. Długoż twierdzi, że małżeństwo zawarto w Krakowie, jednak pozostałe źródła wskazują na Poznań. Narzeczona liczyła wówczas około dziewiętnastu wiosen, a pan młody był o 14 lat starszy. Na uroczystość przybył Margrabia Karol Luksemburg, późniejszy cesarz. Towarzyszył mu brat cioteczny Kazimierza Bolesław III, książę Brzegu. Adelaide przywiózł jej ojciec. Ślub odbył się 29 września 1341 roku w katedrze poznańskiej. Udzielił go sędziwy arcybiskup gnieźnieński Janisław. Bezpośrednio potem nastąpiła koronacja nowej monarchini. Po kilku dniach młodzi małżonkowie i goście weselni udali się do Krakowa. Z kościołów stolicy na spotkania de Lajdy wyszły procesje. Zabawy trwały kilka dni. 3 października Landgraf Henryk zobowiązał się wypłacić posag córki w ciągu roku, a nazajutrz, teść i zięć zawali przymierze. Wkrótce goście rozjechali się i królowa została w nieznanym sobie otoczeniu. Niewiele wiadomo o charakterze i wyglądzie nowej pani na Wawelu prawdopodobnie nie należała do urodziwych. Sympatyzujący z nią długoż musiał przyznać, że była piękniejszą przymiotami serca niż urodą. Wydaje się, że miała silny charakter, nie załamywała się pod wpływem spadających na nią ciosów. I umiała dopominać się o przysługujące jej prawa. Była niewątpliwie wytrwała. Poza tym zachowywała się taktownie i z godnością, a niewagi znosiła z rzadką cierpliwością. Długoż, podaje także, że była pobożna i uczciwa. Być może przez jakiś początkowy okres małżeństwo układało się znośnie. Podobno Kazimierz był uradowany przybyciem narzeczonej. Po ślubie miał ją hojnie obdarować kosztownościami i dobrami ziemskimi. Otrzymała wówczas włości sandomierskie oraz dochody z kilku miast, m.in. z Wiślicy i Solca. Narodowość żony nie przeszkadzała królowi, ponieważ Niemców szczególnie miłował i względami swoimi obdarzał. Prawdopodobnie jednak od początku nie był jej wierny, gdyż jaśniał blaskami cnót wielu, którymi nie tylko w swojem królestwie, ale i u obcych narodów głośno zasłynął. Nie mógł wszelako być wolny od wad, a zwłaszcza najgorszej z ludzkich przywar cielesnej rozpusty. Poza tym powoli narastał drugi powód rozkładu świeżo zawartego małżeństwa, bo Adelaida nie zachodziła w ciąże. Polska nie miała wówczas następcy tronu. Zmarła królowa Anna pozostawiła tylko dwie córki Elżbietę i Kunegundę, które w chwili przyjazdu Adelaide liczyły około 14 i 7 wiosen. Nie wiadomo, jak się układały ich stosunki z macochą, prawdopodobnie niedługo z nią przebywały. Starsza z królewien wkrótce została wydana za mąż. Dnia 24 lutego 1343 roku w Poznaniu odbyły się jej zaręczyny z Bogusławem, I księciem szczecińskim, słupskim i wołogowskim, a przed 8 lipca małżeństwo zostało zawarte, podobno w Krakowie, w bardzo uroczystej oprawie. Wprawdzie stosunki Kazimierza z zięciem prędko się zepsuły, Niemniej, gdy po dwóch latach młodym małżonkom urodził się syn, Kaśko, stał się ulubieńcem dziadka i często przebywał na Wawelu. Druga pasierbica Adelaidy, Kunegunda, została w tym okresie zaręczona z Ludwikiem Rzymskim, synem cesarza. Młody człowiek był kiedyś, nawet dwukrotnie, narzeczonym jej starszej siostry. Żadnej z królewien nie uważano jednak za następczynię tronu i gdyby Kazimierz nie miał męskiego potomka, jego dziedzicem miał zostać siostrzeniec Ludwik, król Węgier. Niemniej monarcha chciał się doczekać syna i musiał z tego powodu czuć urazę do bezpłodnej małżonki. Wkrótce po ślubie Kazimierz sprawił sobie miłośnicę, do której się bardzo mocno przywiązał. Niektórzy sądzą, że nastąpiło to nawet przed zawarciem drugiego małżeństwa. Ukochaną była Cudka, córka Pełki-Kasztelana-Sieciechowskiego, która niedługo przed rokiem 1335 poślubiła Niemierze z Gołczy, herbu mądrostka, bliskiego dworzanina Kazimierza. Król wysłał go w charakterze posła w roku 1341 do Awinionu, co prawdopodobnie ułatwiło kontynuowanie romansu. Cudka urodziła monarsze trzech synów, Niemierze, Jana i Pełkę, z których dwaj starsi dożyli wieku dojrzałego. Ojciec był do chłopców przywiązany i hojnie wyposażył ich w testamencie. Związek ten trwał długo, bo kilkanaście lat. Prawdopodobnie Kazimierz często zdradzał ukochaną z innymi kobietami. Brak potomstwa i miłostki Kazimierza doprowadziły do pełnego rozkładu małżeństwa królewskiego. W następstwie tego Adelaida została osadzona w zamku w Żarnowcu nad Górną Pilicą. Być może początkowo monarcha ją tam odwiedzał, ale później zupełnie przestał widywać, w związku z czym ani oblicza królewskiego nie oglądała, ani podzielała jego łoża i małżeńskiej miłości. się jednak przyznaje, że była opatrzona dostatnio we wszystkie rzeczy potrzebne, a nawet wręcz wyposażona należycie i hojno we wszystkie dostatki, przy czym sam zamek był ozdobnie z cegieł murowany. Tymczasem Kazimierz dla nasycenia swych sprośnych huci chował wiele nałożnic, które po różnych dworach i zamkach utrzymywał i żył z nimi jawnie i publicznie. Osadził te kobiety w Opocznie, Czchowie i Krzeczowie i po innych miejscach i z nich jakby domy nierządne potworzył. Mało znana jest reakcja Adelaidy na sytuację, która trwała do 1356 roku, a więc prawdopodobnie ponad 10 lat. Porzucenie małżonki było dla niej wówczas poza wszystkim innym ogromnym upokorzeniem. Dlatego długoż mówi, że monarchinie traktowano jak podło niewolnicę. Żyła ona powściągliwie i zdala od wszystkich ponęd cielesnych, a wzgardę mężowską i zniewagę znosiła cierpliwie. Niewątpliwie pewnym oparciem dla porzuconej żony był jej ojciec. Niemniej utrudniał sytuację córki nie płacąc posagu. Długoż tłumaczy to ubóstwem Hesji, ale skądinąd wiadomo, że Henryk co parę lat pomnażał swe posiadłości zakupowanymi dobrami. Poza tym w maju 1347 roku. Rozbił pod Gudensbergiem wyprawę arcybiskupa Moguncji, biorąc do niewoli wielu jeńców i uwolnił ich dopiero po otrzymaniu okupu. Dziejopis prymasów polskich ksiądz Korytkowski sądzi, że arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoryjak-Skotnicki wziął w obronę porzuconą monarchinie. Podobno to właśnie za jego staraniem w sprawie Adelaide interweniowało kilku papieży. Za się biskupów, pisze Długosz, Klemens VI nakazał Kazimierzowi, aby, oddaliwszy od siebie wszystkie niewolnice, łoża małżeńskiego wszeteczeństwem nie kaził. Być może apelowali Gawinionu także i krewni królowej, jej ojciec, a zwłaszcza stryj od torcy biskup Magdebulski. Prawdopodobnie Kazimierz przerzucił winę na żonę, gdyż 17 marca 1353 roku Inocenty VI wystosował do niej pismo, wzywając żeby była mężowi uległa i do pojednania skłonna. Odpisała mu zgodnością, że to Kazimierz zerwa małżeństwo, a nie ona. 20 września 1355 roku papież wezwał Ludwika Węgierskiego, aby starał się pogodzić wuja z wujenką. W 1355 roku zmarł daleki krewny królowej Jan III, książę Brabantu i Limburga. Miał on tylko jedną córkę Joannę, żonę Wacława Luksemburga, którego starszy brat Karol pragnął, aby młodszy odziedziczył te bogate prowincje. Tymczasem pewne prawa spadkowe posiadał również Landgraf Hesji. Niemniej cesarz osadził swą rodzinę na spornym terenie. Jednak nie chcąc zrazić sobie z sprzymierzeńca, nadał mu różne przywileje i poczynił szereg drobnych ustępstw. Ubiegając się o względy żelaznego, postanowił zająć się także sprawą Adelaidy. Okazja do tego nadarzyła się podczas wizyty Kazimierza w Polsce, rok 1356. Uregulowano wówczas problemy ziemi świdnickiej i płockiej. Karol zobowiązał się przesłać do Krakowa wciąż niewypłacony posak i dążył do pogodzenia małżonków. Trzeba pamiętać, że zupełny rozkład małżeństwa trwał już ponad 10 lat oraz, że przed rokiem Luksemburg został poinformowany przez mieszczan wrocławskich — ci z kolei mieli wiadomości od Mikołaja Wierzynka — o planach Kazimierza w sprawie poślubienia nowej żony. Wieloletni związek z Cudką był już wtedy od pewnego czasu zerwany. Mediacje cesarza naturalnie nie odniosły żadnego skutku. Co więcej, właśnie w Pradze los Adelaide został ostatecznie przypieczętowany. Obrady odbywały się bowiem w atmosferze zabaw. Podczas turniejów zasłynął Stanisław Ciołek z Mazowsza, rycerz o legendarnej sile. Kazimierz poznał wówczas i z miejsca się w niej zakochał piękną mieszczkę Krystynę Rokiczankę, wdowy porajcy Mikołaju, dziewicę rzadkiej urody, długoż. Potrafiła ona oprzeć się naleganiom królewskim, odrzucając rolę miłośnicy i żądając małżeństwa. Rozmiłowany monarcha przystał na ten warunek. Ślubu udzielił opat Tyniecki Jan, którego według Długosza ulubienica wzięła za biskupa krakowskiego. Zdaniem jednych wesele odbyło się w kwietniu lub w maju w Krakowie, jak podają inni, od razu na miejscu w Pradze. Trudno dziś ustalić, czy opat został wprowadzony przez króla w błąd z dyspensą papieską czy też w pełni zdawał sobie sprawę, że związek ten jest bigamią. Po przyjeździe do Polski Krystyna zamieszkała w Łobzowie. Przyjazd Rokiczanki przepełnił kieli goryczy Adelaidy. Oburzona pogardą, w jakiej sama żyła, a świetnym położeniem i pierwszeństwem nałożnic, postanowiła opuścić Polskę, żeby nie patrzeć dłużej z własnym upokorzeniem i sromotą na pychę i pomyślność monarszych faworyt. Wydaje się jednak, że powodem decyzji było przede wszystkim pojawienie się Krystyny, nie będącej zwykłą kolejną miłośnicą, lecz kimś, kto pretendował do miana małżonki królewskiej. Adelaida mogła łatwo zgadnąć, że z chwilą wyjazdu Kazimierz nie będzie łożył na jej utrzymanie, a położenie opuszczonej kobiety na dworze heskim stanie się zupełnie nieokreślone. Królowa podjęła jednak tę śmiałą decyzję i poprosiła ojca o pomoc. Henryk Żelazny przyjechał do Żarnowca i zabrał córkę z całym jej domowym majątkiem i zasobem. Opuściła Polskę we wrześniu 1356 roku po 15 latach pobytu, mając około 34 lat. Starostowie królewscy nie utrudniali wyjazdu, ale zaraz po opuszczeniu przez żonę kraju Kazimierz skonfiskował jej posiadłości. Wiadomości o losach Adelaidy w ojczystych stronach są bardzo skąpe. W czasie jej nieobecności zaszło w rodzinie szereg zmian. Żelazny liczył obecnie 57 lat i w coraz większym stopniu przekazywał władzę synowi, który od 1346 roku był i formalnym, i faktycznym współrządcą ojca. Z sióstr bawiła w domu tylko Jutta, gdyż małgorzata wstąpiła do klasztoru w Heide. Nie żył już najmłodszy stryj Ludwik, natomiast starszy, Otto nadal pozostawał potężnym arcybiskupem Magdeburga. Esja po dawnemu prowadziła szereg lokalnych wojen, podczas których Henryk w 1360 roku odniósł świetne zwycięstwo nad Janem, hrabią nassau Dillenburg. Można sądzić, że Adelaida przebywała wówczas na dworze ojca, a częściowo także w jakimś klasztorze.